Adamie Adasiu Widzisz telewizor? Widzę Przecież go nie ma hmm? Podsunałem ci tę myśl, a ty ją wykreowałeś <śmiech> Właśnie w taki sposób media cię programowały <śmiech> Także tego. Skoro już dostrzegasz to pudło Włącz i spójrzmy co w nim jest Zrób to Dobrze Co my tu mamy? pierdole, ale pierze mózg. Widzisz w ten teatr? Ja pierdole. Dostrzegasz to gówno? Wyślij się i wejdź w ten telewizor! Po prostu wejdź w nim! No scal się z nim! Teraz wiem. Nowy porządek świata to zasłona dymna przed trwającą już erą Wodnika. Stąd kolejna zasłona dymna. Przeistoczyli się nowego porządku świata w New Age. <śmiech> Celowo podłożyli konia trojeńskiego. Odwrócą znów znaczenie idei. Znaczenie nowej ery. Wprowadzili strach i chaos. Ta era dezinformacji prowadzi nas wprost w transhumanizm. Szczelna kontrola umysłu. Hiplorna. No to sięga głębiej niż sądziłem. Polska narodem wybranym. Przez kogo? Przez tych, którzy wyplewiają nas od setek lat w imię czego? Nie bądź głupcem. Przez tych, którzy wtargnęli stworzyli państwo kultu słońca w Palestynie? Bracia! Nie możemy dać się wykorzystać raz jeszcze. Nie bądźmy głupcami tak usłyszeli, czuję ich, są blisko, co oni robią.